Cześć, oglądacie 314wo.pl Ja nazywam się Bartek Staniszewski 314wo to jest rebus yy, piwo po prostu yy, Także zapraszam na mój kanał, na stronę na facebooka 314wo.pl yy, Zapamiętaj sobie o. Yy, Zapraszam teraz na pokaz układania receptury do mojego 39 piwa. To ma być dosyć prosta APA, z jednej, taki smash, czyli single hop, single, single malt, single hop. No dobrze, zapraszam do ekranu. Tak, Klikam nową recepturę. Od razu się przyznam, że ten, ta receptura była nagrywana prawie rok temu, a po prostu nagrywam teraz do niej dźwięk. Wybiorę sobie American Pale Ale. obserwując ekran denerwuje się na siebie, co tak długo, co tak długo tam się dzieje. Czemu nie klikasz? Dobrze, mamy American Pale Ale wybrany. Teraz wypadałoby jakiś tytuł tej recepturze nadać. No, śmiało. Prosimy, tytuł. Dobrze, kliknięte jest pole z tytułem. 2019,08. 13, to jest dzień, kiedy tą recepturę układałem, 39, to numer warki i to mam dalej? S, M, E, coś nie tak, SMS h czyli Single Malt, Single Hope, Loral. Bo takiego chmielu użyłem do chmielenia tego piwa. Dostałem go na festiwalu piwowarów domowych. No i co? Wybieramy. Jeden, jeden, jeden słód Viking Pale Ale. 5 kg powinienem, po, jeśli dobrze pamiętam. Tak, mamy 5. Pyk, dobrze. W tej chwili yy, gęstość początkowa ustawiła się na 14,4 mniej więcej. Dodajemy chmiel. Jest loral, ale widać tutaj yy, tylko 11,5 procenta alfa kwasów, natomiast yy, ja wiem, że ten chmiel był jakiś yy, bardzo goryczkowy, ekstremalnie goryczkowy, tak goryczkowy, jakiego jeszcze ja nie używałem bardziej goryczkowego chmielu niż ten Loral. No śmiało, trzeba by kliknąć i skorygować dwie, dwa parametry, czyli ile tego chmielu dodałem i, no i przede wszystkim te alfa kwasy. No, klikaj, klikaj, Bartek. Yeah. Ciekawe, co miałem na myśli. Co ja tam mówiłem, kiedy to tak długo nad tym myślałem. Bo tu nie ma co myśleć. Trzeba klikać. Trzeba ustawić ile było tego chmielu i jak bardzo był goryczkowy, ile prac miała alfa kwasu. No dobra, może teraz nadejdzie ten moment. Tak jest, chmiel został kliknięty i zostały, no aha, najpierw postanowiłem skorygować parametry warki, czyli gotowanie 70 minut i wielkość warki 20 litrów. Jak widać w tej chwili yy, gęstość początkowa ustaliła się na 13635 plato także jak widać będzie to dosyć lekka apa taka w okolicach no, 13,5 o jak widać 23,2% alfa kwasów tyle tak bardzo goryczkowy był to chmier Znowu wyszedłem, nie wiadomo dlaczego. Dobra. Trzecia próba mam nadzieję, że już skuteczna. 23,20. No ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze ile, ile tego chmielu? Na pewno nie było 10 gram, to była wartość domyślna. No dobrze, teraz może się uda takie z 15 gram na 60 minut, to jest pierwsze chmielenie. Jak widać mamy już IBU na poziomie 39, czyli gdzieś mniej więcej w połowie stylu mogłoby zostać. Ale jeszcze raz, a w złym miejscu, bo tutaj się dodaje słody, więc trzeba wyjść i wejść jeszcze raz tam gdzie są chmiele. Proszę chmiele, wyszukujemy Loral. Drugiej dawce śmiało? Ten niżej? Poproszę. Tak jest. I znowu korygujemy, że on ma, że jest na pięć minut. Na pięć minut dodaje drugą dawkę. Nietypowa, nietypowa ilość. Prawdopodobnie ta, znaczy na pewno ta paczka musiała mieć 28,3 napisane na że ma Także druga dawka na 13, 13 no po prostu resztę, resztę tej paczki na 5 minut. No i jeszcze trzeba by to IBU skorygować. Znaczy, yy, nie skorygowałem. Nie skorygowałem alfa więc. W recepturze będzie było. Do tego drożdże fermentowane drożdżami US05. Ja tych drożdży dosyć często używam. To są neutralne drożdże. Nigdy się na nich nie zawiodłem. Do prostych piw. Właśnie o charakterze niedrożdżowym nadają się świetnie. No mamy 42,5 IBU, ale no to będzie więcej tego IBU. Dobrze, wkładamy teraz chłodnicę. Włożyliśmy ją wcześniej, bo ja w tym w trakcie, kiedy, kiedy wymyślałem. Oh, fuck. Dobra. W tej chwili, w tej chwili wybieram sposób fermentacji. W sposób zacierania. Dwukrokowe, temperaturowe. Jak widać, mamy Przerwę na 30 minut w 50 stopniach, 45 minut w 66 stopniach i 10 minut w 76 stopniach. A w międzyczasie sprawdziłem, że prawdziwe IBU, znaczy prawdziwe, to IBU wyliczone po skorygowaniu alfa kwasów do 23,2 w tej drugiej dawce Wyniosło jakieś 46 46. Ibów. Teraz yy, mat, yy, znaczy surowiec do refermentacji, zwykły biały cukier. Yy, yy, nagazowanie na poziomie 2,3 i fermentacja sposób fermentacji jedno, jeden, yy, jednoetapowy. Czyli w jednym zbiorniku tam. Nie wiem, kilkanaście, może 20 dni. Czy to jest wszystko? To chyba będzie wszystko. Nie wiem, czy zmodyfikuję jeszcze ten bar size, czyli wielkość warki na 22. Być może, co tu można powiedzieć ciekawego o tej warce? No, mamy przewidywane 13,63 nastawnego ekstraktu, 46 ibu, czego nie widać na ekranie. Jest to źle. Kolor, no bardzo jasny, w dolnych granicach nie użyłem żadnych słodów karmelowych, żadnych ciemnych. No i jest przewidywany alkohol 5,7. Tak, no i to tyle, jeśli chodzi o tą, o tą 39. warkę, o, o, je, o recepturę. Cóż, zapraszam do następnych odcinków zarówno związanych z tą warką, jak i, i z kolejnymi, czy poprzednimi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ja nazywam się Bartek Staniszewski, oglądaliście 314wo.pl Do widzenia, do usłyszenia.